Japan, manga, konga, naked lunch, a Witam wszystkich z Bar z bardzo wilgotnego i upalnego KOBE. Mamy co prawda porę deszczową, więc powinno padać gdzieś tak w południe codziennie, a potem już nie. Jednak ta pora deszczowa, tak jak zresztą wszystkie ostatnio, jest dziwna i albo nie pada w ogóle w ciągu dnia. Albo pada jakimiś takimi mocnymi zrywami wszystko jest takie trochę nieprzewidywalne. A na złego temperatura ostatnio podskoczyła tak strasznie, że w pokoju mam 32-33 stopnie. W jakiejś miejscowości na Honsiu zanotowano w ogóle najwyższe temperatury w tej porze roku od 20 lat. Nie jest to może długo, ale daje trochę wyobrażenia o tym jak gorąco się ostatnio zrobiło. A do cały czas pada z przerwami, więc jest też duszno. Klimatyzacja włączona w sklepach, która pompuje do minus 20, też nie pomaga i można się bardzo łatwo przeziębić, co mi się udało zresztą wykonać. Więc siedzę, siedzę w domu i rysuję rzeczy do mojej animacji i kolejne strony mangi, które niedługo podejrzewam, można będzie zobaczyć u mnie na stronie. Poza tym udało mi się wybrać na małą fotograficzną wycieczkę na plażę Suma, wycieczkę taka wycieczka, że pojechałem pociągiem 30 minut i zrobiłem trochę właśnie nocnych zdjęć, które będzie można sobie zobaczyć pod tym odcinkiem podcastu w mojej galerii. No i właśnie podczas fotografowania wpadł mi do głowy pomysł na nowy odcinek, jak zapewne zdążyliście się zorientować z moich poprzednich podcastów Japończycy to taki dziwny, trochę sentymentalny naród I tak na przykład każda pora roku ma jakieś przedmioty, z którymi ma się kojarzyć Na przykład jesień i zima kojarzy się Japończykom z odenem Czyli z tym takim jedzeniem, które cały czas gotuje się w specjalnym wywarze w sklepach I można sobie takie gorące danie zjeść w momencie, kiedy jest zimno No i podobnie lato właśnie też ma takie swoje symbole którymi m.in. są arbuzy, furin, czyli ten taki dzwonek, który ma kartkę przywieszoną i jak wiatr zawieje, to tak dzwoni. Oczywiście cykady, które cykają w momencie, kiedy tylko się zrobi trochę cieplej, festiwale. No i najważniejszym chyba symbolem lata w Japonii są fajerwerki. I to nie tylko takie właśnie festiwalowe fajerwerki, wielkie całe pokazy, które się odbywają, chociaż to też, ale również fajerwerki, które sami sobie robimy, gdzieś tam rodzinom czy grupom znajomych wychodzimy w jakieś miejsce i właśnie takie fajerwerki sobie odpalamy, ale też nie takie jak w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, czyli im więcej huku, im więcej światła, tym lepiej, tylko właśnie głównie takie fajerwerki trzymane w ręce, różne zimne ognie i tego typu, tego typu rzeczy no ale głównym problemem właśnie jest to gdzie takie fajerwerki można, a gdzie nie można zrobić i tu właśnie przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego podcastu czyli o tym jak Japończycy łamią zakazy wczoraj kiedy dotarłem na plażę Suma było już dosyć późno, około 8 wieczorem więc jak na Japonii to już zupełnie ciemno no i przy wejściu na plażę przechodzą po takiej wielkiej tablicy z napisem zakaz fajerwerków. No i oczywiście 10 metrów za tablicą grupki Japończyków, którzy w najlepsze odpalają fajerwerki. I to zarówno, nie wiem, coś znajomi, którzy się wybrali na piknik, jak i parki, które też chciały sobie zrobić romantyczny wieczór nad morzem, jak i całe rodziny, które przyszły sobie poświętować ciepły dzień letni. Wszyscy wydawali się po prostu nie zauważać tej tablicy z przepisami. Jest tak nie tylko z rewerkami, ale też właśnie w różnych innych dziedzinach życia. Japończycy jak nikt nie patrzy, to te przepisy omijają tak bokiem i zdarza się to bardzo często. Mogłoby się wydawać, że kto jak kto, ale właśnie Japończycy powinni przepisów przestrzegać za wszelką cenę, no ale nie jest tak zawsze. I kilka przykładów właśnie mogę podać tak na miejscu. Oprócz fajerwerków nie wolno również robić barbecue i pikników w różnych miejscach. I oczywiście Japończycy robią barbecue i pikniki we wszystkich tych parkach i tak dalej, gdzie są tablice z zakazami. Oczywiście prawie zaraz pod tablicą z zakazem pikników mamy pikniki, ale powiedzmy to są takie rzeczy, które nikomu nie szkodzą. Potem mamy zakazy wchodzenia w różne miejsca, i to też nie jest zawsze przestrzegane, i nawet nagminnie łamane. Dobrym przykładem służy znowu plaża Suma, gdzie tam są takie e, falochrony, takie piersy, gdzie takimi półtora metrowymi literami wymalowano napis zakaz wchodzenia. I oczywiście stoi tam zawsze. 10 Japończyków, którzy łowią ryby i wpływają tam nawet nocą na takich małych łódkach i pontonach i tam stamtąd łowią ryby i stoją czasami zaraz dokładnie na tym znaku yy, czy na tej literze z napisu zakaz wchodzenia Japończycy bardzo często ignorują zakaz wchodzenia Jeżeli chodzi o pociągi i jazdy na gapę to system w Japonii jest tak skonstruowany, że bardzo w sumie ciężko jest oszukiwać jest to spowodowane tym, że kontrola biletów odbywa się automatycznie. Na każdej stacji, gdzie wsiadamy, musimy kupić bilet i wsadzić go do tej bramki, a potem jak wychodzimy, to jeszcze raz wsadzamy ten sam bilet i ten system sprawdza, czy suma, którą zapłaciliśmy na tym bilecie się znajdująca, odpowiada odległości między tymi dwoma stacjami. To jest bardzo proste. Oczywiście jest luka, luką jest czynnik ludzki jak zwykle, czyli mamy... Nie wiem, tego pana na stacji, który może nas przepuścić, jeżeli chce Problem jest taki na przykład, że jeżeli zgubimy bilet To nie mamy za bardzo żadnej możliwości, nie wiem, kupić nowego, ani nic Więc idziemy do takiego pana i mówimy Proszę pana, zgubiłem bilet, gdzieś mi tam wypadł z kieszeni I w sumie, no nie wiem, co teraz zrobić No i ten pan się nas pyta, a skąd pan jedzie? No, No nie wiem, ze stacji obok no to dobra, to, to przełaź pan I, i proszę nie gubić więcej biletu albo proszę zapłacić tą najmniejszą sumę czyli 120 jenów problem jest taki, że oni nie mają specjalnie metody jak sprawdzić, z której stacji jedziemy więc czasami zdarza się po prostu, że Japończycy co sprytniejsi, gdzieś tam specjalnie gubią trochę bilet raz na jakiś czas żeby, żeby przejechać powiedzmy z A do B, a zapłacić tylko za odległość jedną stacjową kolejnym Łamaniem przepisów, i to bardzo, bardzo nagminnym, jest czerwone światło, które nie jest respektowane w żaden sposób przez pieszych. I to zarówno na małych przejściach, jak i na takich większych. Japończycy bardzo często włączą na czerwonym świetle na jezdnie i przechodzą na drugą stronę. Oczywiście najpierw sprawdzają, czy coś nie jedzie, ale generalnie bardzo często właśnie ignorują czerwone światło. No i co mnie również zdziwiło, jako że jestem kierowcą i w Polsce trochę pojeździłem samochodem, niestety w Japonii nie mam jeszcze prawo jazdy, to to, że Japończycy bardzo często przyjeżdżają na późnym pomarańczowym albo na wczesnym czerwonym. Bardzo często się zdarza, że na jakichś mniej uczęszczanych skrzyżowaniach Japończycy przyjeżdżają nawet na czerwonym. W ciągu dnia można kilka Takich przypadków bez problemu zaobserwować, jak się gdzieś tam idzie. No i na przykład, ja obok mojej uczelni bardzo często widzę, jak kierowcy jadący taką główną drogą, a skrzyżowanie jest właśnie z taką bardzo małą gdzieś tam wiodącą na kampus ulicą, to bardzo często przejeżdżałem na późnym pomarańczowym albo na wczesnym czerwonym. No i w ten sposób japońscy kierowcy nagminnie łamią przepisy. No i jeżeli już mówimy o ruchu kołowym, to nie należy zapominać o rowerach. Rowerzyści w Japonii robią co chcą, kiedy chcą i jak chcą. Jeżdżą gdzie chcą i pod którą stronę chcą. Mój znajomy powiedział kiedyś, że jakby się w Japonii jechał na jednokierunkowej pod prąd, bez świateł, w nocy, nie wiem, pedałując lewą nogą, a prawą machając, to nikt by się nie zdziwił. I generalnie chyba ma rację. Rowerzyści w Japonii wjeżdżają z ulicy na chodnik, kiedy im się podoba, z chodnika na ulicę, kiedy im się podoba. Przejeżdżają przez pasy, w którym stronę im się tylko podoba. Widziałem rowerzysta jadącego na ośmiopasmowej drodze, czyli taki po cztery pasy w każdą stronę, pod prąd i to też się zdarza poza tym oczywiście nie przestrzegają zakazu wjazdu w żadne miejsce jest na Sanomi, czyli w tym takim centrum Kobe ten najdłuższy taki pasaż handlowy który zaczyna się na Sanomi właśnie, a kończy się pod koniec motomaci, czyli no to dobre dwie stacje kolejowe długości taki pasaż handlowy i tam jest zakaz wjazdu rowerami, tam jest taka tablica na takich kołkach zakaz wjazdu rowerem, no oczywiście bardzo często widać rowerzystów i to czasami grupowo, którzy ten zakaz w ogóle ignorują i w szczególności wieczorem właśnie, bo to bardzo się fajnie jedzie z Sanomi a przez całe motomaci można przejechać właśnie tym całym pasażem, więc wszyscy sobie tam jeżdżą nawet na stacji, obok której mieszkam, czyli stacji Hyogo, jest tyle różnych zakazów, takich utrudniaczy, bramek i takich pachołków poustawianych, żeby nie wjeżdżać na tą stację rowerem, bo ludzie nagminie tam przejeżdżają pod torami kolejowymi, bo tak najprościej i najszybciej. No ale i tak się znajdują właśnie tacy od czasu do czasu, którzy tam przejeżdżają na rowerze, nawet nie zsiadają specjalnie, więc no, zakaz wjazdu jest ogólnie ignorowany przez wszystkich na rowerze. Również zakaz parkowania jest ignorowany, co prawda tutaj już trochę ludzie się bardziej boją, bo te rowery od czasu do czasu są wywożone, ale na przykład na Sanomii widzieliśmy takie miejsce, gdzie te rowery cały czas były ustawiane jedno obok drugiego, obok takiego e, pacinko, czyli salonu gier. I te rowery w pewnym momencie ktoś się tam wkurzył na to, bo cała taka boczna uliczka były, była zastawiona tymi rowerami. I chyba wynajęli jakąś firmę albo coś i ta firma przyjechała i poustawiała te rowery tak jeden na drugim. Taka góra z tego powstała różnych rowerów, o których ktoś zapomniał albo nie zbierał przez tam, nie wiem, dłuższy czas tamtąd. I jak już my tam przyjechali właśnie to trochę żeśmy się e, zdziwili, bo oczywiście też chcieliśmy tam zaparkować. Łamanie tego przepisu wynika głównie z braku miejsc takich dedykowanych do stawiania rowerów, gdzie można za darmo postawić rower gdzieś tam w centrum miasta. No a poza tym Japończycy oczywiście w swoim jeżdżeniu jak chcą na rowerze nie, nie przestrzegają też takich przepisów ruchu drogowego, więc jak mamy na drodze namalowany ten napis Tomare, czyli stój, zatrzymaj się, tak, to Japończycy jeżdżący na rowerze bardzo rzadko go przestrzegają. Oczywiście policja goni wszystkich tych, którzy tam nie przestrzegają tego przepisu, wbrew pozorom. No i raz widziałem właśnie w czasie, kiedy jechałem na Sonomię, jak policja zatrzymała się dwoma aż radiowozami za takim wiaduktem i tam było właśnie namalowane tą i nie było świateł. Więc ludzie po prostu się tak przejeżdżali zzią, zzią, na tych rowerach jak chcieli w sumie nie zatrzymywali się w ogóle na tym znaku stop no i tam na, za tym wiaduktem wszystkich po prostu policja chwytała za każdym razem, więc jak ja przejechałem się zatrzymałem ładnie, przejechałem z powrotem to już tam po drugiej stronie było chyba pięciu tłumaczących się Japończyków i tam notatniki były w ruchu, więc policja stara się to wszystko gonić jak może, ale oczywiście no, to jest tak powszechne łamanie przepisów na rowerze że no, tego się chyba nie zmieni ok, to chyba tyle na dzisiejszy odcinek muszę włączyć wyłączony na czas nagrywania wentylator w pokoju bo chyba się zaraz ugotuję zapraszam na moją stronę gdzie można będzie zobaczyć właśnie zdjęcia z zakazanych fireworków na plaży Suma jak i również do komentowania, pisania maili z pytaniami i sugestiami na najbliższe odcinki zapraszam również do subskrypcji wątku RSS no i na kolejny odcinek do zobaczenia. Gomużabar.